Coming to get you, Barbara. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You be guy, motherfucker. Eherbata. <laughs> L. Gonna be legend. Wait for it. It's a drop. Dairy. Legendary. Jarwok i good. Mando. Jerry. Trimas. Oraz nasi Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry z bloga Jerry's Tales i zapraszam was dzisiaj na kontynuację cyklu, który rozpocząłem wraz z Yakuza Apocalypse, czyli omówienie filmów, które zdarza mi się zobaczyć w ramach cinemaxowego cyklu Ostry Piątek. Dziś na warsztat biorę nowozelandzki horror komediowy z 2015 roku, czyli Deathgasm. Devgazm, który został przetłumaczony po polsku jako śmierć gazm, co średnio brzmi i średnio pasuje, więc pozwolicie, że nie będę posługiwał się polskim tytułem. Devgazm to kolejny przykład na to, jakie filmy Cinemax prezentuje w ramach cyklu Ostry Piątek. Mamy znów kino spoza głównego nurtu, czyli horror nowozelandzki. Mamy horror debiutanta, bo za reżyserię i scenariusz odpowiada Jason Leigh Holden, którego to jest pierwsza kinowa produkcja. Mamy w końcu film, który do szerszej dystrybucji nie trafił. Z czym mamy do czynienia? Defgasm to horror komediowy. Horror komediowy, który przez wiele jest porównywany do takich klasyków jak Martwe Zło czy chociażby jeden z pierwszych filmów Petera Jacksona, czyli Martwica Mózgu. Nie są to porównania bezpodstawne, natomiast też trzeba brać poprawkę, że jest to film no, nie tej samej jakości i nie z tej samej półki jak wyżej wymienione klasyki. Ale pokrótce przedstawmy może fabułę tejże produkcji. Głównym bohaterem jest niejaki Brody. Brody to metalowiec pełną gębą i człowiek taki trochę wyrzutek wrzutek, który czuje się lekko wyalienowany. Jest zafascynowany muzyką metalową, która stanowi dla niego taką odskocznię od smutnej rzeczywistości, od problemów rodzinnych. Jego matka trafiła do Wariatkowa, a sam Brody zostaje niejako troszeczkę zesłany do swojego wujostwa na takie ciche i spokojne przedmieścia. Do wujostwa, które jest czy prezentuje się jako tacy ortodoksyjni, katolicy, chrześcijanie, bardzo wierzący i zbyka patrzący na Brodiego, który no oczywiście jest metalowcem pełną gębą. Brodie po przeniesieniu do idy lecznego i spokojnego Greypoint Zaczyna chodzić do szkoły, gdzie oczywiście staje się takim troszeczkę szkolnym popychadłem, w czym przoduje jego kuzyn, który okazuje się być pochodzącym tyle z katolickiej rodziny, co, co gościem o dość psychopatycznych skłonnościach, dręczy innych nerdów i, i generalnie prezentuje się mało sympatycznie. I z jednej strony początek filmu to obserwujemy takie formowanie się grupy wyrzutków właśnie z Brodym z na czele, do którego dołączają tu właśnie szkolne nowozelandzkie nerdy oraz nowo poznany przyjaciel Zak, który jest takim też fanem metalu, natomiast człowiekiem, który mówiąc kolokwialnie ma wszystko, gdzieś, dokumentnie gdzieś. Jest drobnym złodziejaszkiem, tu trochę kradnie, tu trochę pracuje gdzieś tam na lewo, szkołę ma w poważaniu, nie uczęszcza do niej i tak dalej, i tak dalej. I z jednej strony obserwujemy właśnie formowanie tej grupki przyjaciół, którzy decydują się w końcu założyć zespół metalowy tytułowy devgas Z drugiej strony czekamy na jakąś apokalipsę bo już pierwsza scena filmu zapowiada, że Brody sprowadził piekło na ziemię no i jaki jest punkt wyjścia do właśnie tejże tytułowej apokalipsy Brody i Zack dowiadują się że niedaleko w dzielnicy pojawił się legendarny Ricky Duggers, wokalista jakiegoś ich ulubionego zespołu metalowego włamują się do domu gdzie zostałem Rickiego Daggersa i są świadkami dziwnej sceny, kiedy ktoś pojawia się u niego, żądając, aby oddał mu jakiś dziwny artefakt w domyśle. I tymże artefaktem okazują się być nuty. Nuty, które Ricky Daggers przed bolesną i brutalną śmiercią z rąk tego nieznajomego przekazał właśnie naszemu, naszym wesołym chłopakom, czyli Brodemu Izakowi. A oni nieświadomi decydują się odtworzyć zapis nutowy, decydują się zagrać metalową piosenkę, no i to otwiera drogę piekieł i rozpoczyna no, prawdziwą jazdę bez trzymanki. Na temat fabuły więcej nie chciałbym się rozwodzić. Tak na dobrą sprawę to, co jeszcze jakoś jest tam istotne, jest to to, że oprócz naszej właśnie tutaj metalowej kapeli nerdów, z jedną z głównych postaci jest dziewczyna, w której podkochuje się nas Brody, czyli Medina, która jakoś tam dołącza właśnie w toku akcji do naszej wesołej gromadki. I ta wesoła gromadka, która najpierw sprowadziła nieświadomie piekło na ziemię, próbuje oczywiście z tej całej kabały jakoś wyjść całą. Deathgasm jest reklamowany jako horror komediowy. Zatem jak sprawdzają się poszczególne elementy? Jeżeli chodzi o komedię, to jest to film dosyć zabawny i faktycznie dosyć lekki i taki powiedziałbym młodzieżowy w swoim charakterze, Natomiast umówmy się, że to nie jest komedia wysokich lotów. Jeżeli nie śmieszą Was żarty pokroju walki z demonami toczonej za pomocą wibratorów albo innych tego rodzaju atrakcji, no to wiedzcie, że być może Devgas nie jest filmem dla Was. Tutaj tego rodzaju humoru i humoru właśnie na takim poziomie lekko, lekko przesadzonym, lekko rynsztokowym jest dosyć dużo. Do tego jest bardzo młodzieżowo, co z jednej strony nie dziwi, dlatego że cała obsada jest bardzo młoda. Tutaj tak na ono sprawę nie mamy jakichś obsadowych fajerwerków, bo ja nie znałem tak na ono sprawy ani jednej postaci z twarzy. Nie mamy obsadowych fajerwerków, natomiast ta młodzież wywiązuje się z powierzonych zadań całkiem nieźle. Tutaj, tak naprawdę, oni jakichś wielkich dokonań aktorskich test za sobą nie mają. Tam Główny bohater, czyli Brody, z tego, co ja tam się doczytałem, to grał w tylko jednej serii z Power Rangers. Ta główna żeńska postać, czyli Medina, to jest odgrywana przez aktorkę, która też gdzieś tam tylko w soap operach jakichś nowozelandzkich grała. No więc wiecie z tym, z jakim aktorstwem mamy tutaj do czynienia. Natomiast oni jako właśnie taka młodzieżowa ekipa wypadają całkiem nieźle. Tym bardziej, że grają odpowiednio że tak powiem do, do filmu, czyli często to jest aktorstwo takie powiedziałbym bardzo przesadzone bardzo nadekspresyjne, i, i no lekko momentami powiedziałbym uderzające właśnie w jakąś taki kamp czy groteskę nawet. natomiast ten młodzieżowy klimat też stanowi pewien problem dlatego, że momentami mam wrażenie, że poszli tutaj twórcy na nazbyt duże uproszczenia i czasami troszeczkę zbyt dużo takich głupotek fabularnych dostajemy. Część tych relacji właśnie pomiędzy postaciami jest zarysowana nazbyt grubą kreską i powiedziałbym, że to raziłoby bardzo mocno, gdybyśmy mieli do czynienia z horrorem na poważnie. Tutaj właśnie to, że to jest horror z założenia niepoważny i z założenia z, z istotnym elementem komediowym to się jakoś tam broni, natomiast no też bierzcie pod uwagę to, że właśnie no momentami jest bardzo młodzieżowo, czyli możecie się spodziewać tutaj właśnie takiej teen dramy, można powiedzieć rodem z niektórych produkcji MTV. Ale ten aspekt komediowy czy aspekt młodzieżowy to jest tylko jedna kwestia, druga to oczywiście horror. I pod tym kątem Devgazm sprawdza się z jednej strony wyśmienicie, z drugiej strony ja bym powiedział, że nie do końca. Dlaczego nie do końca? Może od tego zacznę. Devgas mnie straszy, po prostu. To jest horror, który jest produkcją bardzo, bardzo brutalną i bardzo krwawą, natomiast to jest film, który jest właśnie nakręcony w stylu znanym z na przykład martwego zła drugiego, albo właśnie z martwicy mózgu. Tu, wychodzą, tu wychodzi to, że te porównania nie są bezzasadne. Dlatego, że z jednej strony mamy tutaj tej przemocy bardzo dużo. Tutaj mamy sekwencje, nie wiem, wyrywanych kręgosłupów, żygania krwią, urywania głów, nie wiem, wypalania oczu i tak dalej, i tak dalej. I tego naprawdę od momentu, kiedy. Zaczyna się jakby już cała ta horrorowa część, zaczyna się jakby ta niejako apokalipsa, zaczyna się walka z demonami, to mamy tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i jest to nakręcone fajnie. Jest to nakręcone też w taki z jednej strony przerysowany sposób, natomiast wygląda to dobrze, ogląda się to fajnie, te sceny właśnie krwawe prezentują całkiem fajny poziom. Z tym, że mówię, no to jest taki horror, który wizualnie ogląda się dobrze i, i, i czerpie się z, tego, z tej pomysłowości twórców. No tutaj naprawdę dostajemy wiele bardzo pomysłowych sekwencji właśnie takich walki dynamicznych gdzieś tam z jakimiś efektownymi zgonami bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Przy czym mówię, no to nie jest film, który gdzieś tam rości sobie prawo do bycia właśnie jakimś takim następcą martwego zła. Widać gdzieś tam, że Holden się ty, ty, ty, tymi klasycznymi filmami inspirował właśnie próbując niejako troszeczkę odtworzyć ten klimat. Z jednej strony właśnie takiej slapstickowej i groteskowej komedii często, z drugiej strony właśnie serwując no, krwawą miatkę. Ale Devgazm to jest także film interesujący, dlatego że on stoi heavy metalem i muzyką metalową. I tutaj ja mam lekki dysonans, ponieważ z jednej strony ja trochę w tymże podgatunku siedzę i trochę no, znam kapel, natomiast tutaj dostajemy czasami rzeczy Powiedziałbym, które mi się troszeczkę gryzą. Z jednej strony, właśnie nasi bohaterowie, to jest taka ekipa, którzy wyglądają jak tacy bardzo stereotypowi metale, którzy przerzucają się jakimiś tam nazwami death metalowych kapel z jakimiś okładkami, z nie wiem, z wyjętymi flakami krowy, na przykład na okładce, jakieś wiecie, płyty z dziwnymi nazwami zespołów i tak dalej, To wszystko się prezentuje, jak oni by byli jakimiś tam właśnie black metalowcami albo death metalowcami. Natomiast z drugiej strony właśnie dostajemy w paru miejscach takie sekwencje, które mi się kojarzą bardziej z takim pop metalem, jak ja to nazywam, albo jakimś tam power metalem, czyli taką muzyką metalową, powiedziałbym bardziej przystępną. Troszeczkę mi się to gryzie, natomiast to i tak jest fajny i ciekawy zabieg, bo, bo to, że tutaj ta muzyka jest istotna, to widać na każdym kroku. Tu można powiedzieć, że cały ten film gdzieś tam kręci się wokół muzyki metalowej. Wokół tego gatunku widać, że twórcy no, lubią lubią i czują gdzieś tam ten, te klimaty. Dostajemy właśnie dużo też muzyki na ścieżce dźwiękowej. Dostajemy dużo scen gdzieś tam skojarzonych z muzyką metalową. Tutaj oczywiście nasza ekipa gra w, że w zespole. Mamy na przykład dosyć komiczną scenę, kiedy nagrywają swój pierwszy teledysk. I tak dalej, i tak dalej. I to jest taki, taka rzecz, która dodaje właśnie temu filmowi, który mógłby uchodzić za taką zupełnie standardową, powiedziałbym, produkcję, takiego specyficznego smaczku i czyni go czymś wyjątkowym i czymś nieco ciekawszym od właśnie takiej, takiego standardowego horroru komediowego, jakiego pewnie byśmy tutaj oczekiwali. Czy zatem polecam Devgazm? Moim zdaniem, jeżeli szukacie niezobowiązującej rozrywki, warto się tym filmem zainteresować jest to znów coś innego niż dostajemy właśnie w ramach takiego głównonurtowego horroru który widzimy w kinach jest to coś innego niż spotykamy standardowo w telewizyjne piątki wieczorem czuć, że ten klimat jest nieco inny czuć, że to jest no, nie taki standardowy zachodni horror, jest momentami bardzo zabawny, momentami jest balansujący na granicy dobrego smaku jest krwawy, jest efektowny Całościowo wypada to moim zdaniem naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie i zdecydowanie warto ten film sprawdzić. Natomiast trzeba mieć z tyłu głowy, że jeżeli właśnie nie bawią Was takie no, przegięte rynsztokowe żarty, nie bawi Was krwawe jadka, albo na przykład irytuje Was muzyka metalowa, no to pewnie na tym filmie nie będziecie się jakoś przesadnie dobrze bawić. Mówię, nie jest to produkcja pozbawiona wad, wydaje mi się, że jednak widać tutaj rękę debiutanta i widać, że ten scenariusz momentami się troszeczkę rozsypuje, mamy tutaj właśnie trochę dziwnych zachowań bohaterów, jakichś nielogiczności, nieciągłości w scenach, natomiast Właśnie mimo, mimo to yy, wydaje mi się, że to jest produkcja na tyle fajna i bez, bezpretensjonalna, że nie będziecie żałować tych 90 minut z nią spędzonych. Ode mnie dzisiaj to tyle i zapraszam już wkrótce na kolejny odcinek. Hej! It's over!